Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Razem z moją żoną bardzo lubimy oglądać kabarety. I w pierwszej trójce takich sketchów, które najbardziej nas śmieszą, które możemy oglądać w nieskończoność, jest pojedynek poetów ze spadkobierców. To jest naprawdę coś, co obojętnie w jakim nastroju jesteśmy, to zawsze go polepsza. I tam jest niesamowita scena, kiedy Wojtek Kamiński zakasowuje, deklasuje po prostu wszystkich swoich rywali. I Dzisiaj właśnie mam taką przyjemność, że jestem w studio z Wojtkiem Kamińskim. Dzień dobry. Wojtek się właśnie z Wami przywitał, a ja powiedziałem, że jestem w studio z Wojtkiem. Nie. Wojtek jest gościem w mojej audycji, a ja jestem gościem w jego domu. Tak to jest dokładnie. Dzień dobry, witam. Okay. Przeczytam chwilę, co można... O o tobie w internetach wyczytać. Oczywiście nie wszystko, ale kilka rzeczy. Wojtek Kamiński, znany także jako Znany Wojtek Kamiński, e, aktor kabaretowy, członek kabaretów Miłe Twarze Jurki, związany z wytwórnią filmową Majoi, inicjatywą filmową, zrzeszonymi klubami literackimi oraz projektem kabarety Kwiaty. Nie wiem, czy wszystko tu jest aktualne, ale pisze tak, współpracuje z Grzegorzem Halamą, występuje jako solista kabaretowy, wciela się w postać Kena Haley'ego narzeczonego Dory Nowens w emitowanym przez telewizję Polsa Do... oraz TV4 serialu kabaretowym Spadkobiercy. Gra tę postać także w odcinkach prezentowanych na przeglądach kabaretowych, które nie są nagrywane dla telewizji. Wraz z Przemysławem Rzejmą prowadził program Śmiechu Warte w TVP1. Więc to jest kilka takich informacji, na pewno dużo więcej mógłbyś powiedzieć. No ale zacznijmy od początku. Jak to się stało, że występujesz na scenie, że jesteś... Nie wiem, czy tak się mówi, kabareciarzem? Kabareciarzem, tak. Artystą kabaretowym, kabareciarzem to już do wyboru. Okej. Okay. Jak to się stało? Urodziłeś się i pomyślałeś, <głosy> będę występował by na scenie? To był czysty przypadek. Myślę, że generalnie w naszym życiu przypadek ma spore znaczenie. No i akurat tutaj w tej sytuacji też miał, mówiąc w dużym skrócie uciekałem przed wojskiem i trafiłem do Zielonej Góry na WSP jeszcze wtedy. Dzisiaj to jest Uniwersytet Zielonogórski, a wtedy to jeszcze było WSP i przy WSP był klub studencki Gęba, w którym działał kabaret potem. Zresztą kabaret potem był kreatorem tego klubu i, i oni organizowali tam życie kulturalne w tym klubie. I też zupełnie przez przypadek jeden z moich kolegów z potrzeby poprosił mnie o pomoc przy jakimś przedstawieniu. Ja poszedłem jako nieobeznany zupełnie chłopak. Wszedłem, dostałem taką rolę, że miałem wnieść właśnie w serialu spadkubiercy, który już wtedy był grany w gębie, karabin i podać go komuś i zejść. I w ten sposób zadebiutowałem na scenie i zostałem w tym klubie i potem pod skrzydłami Władka Sikory rozwijałem swoje umiejętności, czy też uczyłem się kabaretu, a potem rozwijałem swoje umiejętności. Okej, okay, i przenieśmy się teraz w czasie do chwili obecnej. Jesteś znany, coraz bardziej rozpoznawalny. Jak to jest? Idziesz na zakupy i wszyscy mówią, Pan z telewizji! Jak to, jak to wygląda tak na co dzień? Czy to się przynosi? Rzeczywiście, czasami tak bywa, że, że ktoś tak aż tak mocno i, i tak bardzo spontanicznie reaguje. Częściej y, bywa tak, że ktoś podchodzi, wita się, y, prosi o, o uścisk dłoni, y, gratuluje. A często, często jest też tak, że najczęściej właściwie tak jest, że, że widzę, że ktoś mi rozpoznał, uśmiecha się i, i mówi mi dzień dobry, albo nie mówi dzień dobry, tylko widzę, że się uśmiecha. Nauczyłem się już rozpoznawać ten charakter, to, to charakterystyczne spojrzenie obcych ludzi, kiedy y, y, oni wiedzą już, kim ja jestem i, i, i rozpoznali mnie. Y, y, rzeczywiście coraz częściej to czuję i, i jakoś, ale nie jest to y, jakieś. Y, y, no, utrudniające życie. To raczej jest sympatyczne i miłe i, i nawet to lubię. Okej, okay. no, na pewno wszelkie wyrazy sympatii umilają nam życie. A powiedz, co najbardziej lubisz w byciu takim artystą estradowym? Co, co jest dla Ciebie taka jedna rzecz, czy kilka rzeczy, które lubisz w tym? Najbardziej, to jest chyba kilka takich rzeczy, które bardzo lubię, ale najbardziej lubię być na scenie i najbardziej lubię kontakt z widzami. Najbardziej lubię czuć to, że oni odbierają to, to co ja robię. Czy to co my robimy, bo, bo bardzo często czy najczęściej pracuję w zespole, kiedy oni się śmieją, kiedy z nimi rozmawiamy, bo też tak jest, że nawiązujemy bardzo bezpośrednią relację z widownią, to, to bardzo lubię. Bardzo lubię improwizować na scenie i, i, i dodatkowo czuć jeszcze to, że ta widownia wchodzi w tę improwizację, jest z nami w tej improwizacji, reaguje na nią. To jest dla mnie no, coś, tak bardzo dużo endorfin się wydziela wtedy w moim organizmie I jest to coś niesamowitego. Ja to kiedyś mam taki, takie marzenie, czy taki, taki obraz w mojej głowie, yy, mianowicie w upalny dzień jedzenie lekko wschodzonego arbuza. Jeśli ktoś lubi arbuzy, to, to wie, co oznacza smak dojrzałego, chłodnego arbuza i jeszcze w letni dzień, kiedy chce się pić i je się tego słodkiego arbuza, to dla mnie coś takiego to jest improwizacja właśnie na scenie, że jem tego lekko schłodzonego arbuza w upalny dzień, jest to ogromnie przyjemne. Myślę, że wśród słuchaczy teraz jest kilka reakcji. Czyli jedni mówią, wow, ja też to uwielbiam, też bym kiedyś chciał być na scenie, inni mówią, nie, nigdy. A trzeci myślą, może i bym chciał, ale, ale jak to zrobić? Czy było to coś, co było dla Ciebie zupełnie naturalne już od początku, kiedy wniosłeś ten pierwszy karabin? Czy od zawsze o tym nigdy się nie bałeś wystąpień publicznych? Czy jak to wyglądało? Ciebie. To nie było naturalne, oczywiście to nie było naturalne. Nigdy nie myślałem o tym, że będę występował na scenie czy na estradzie. Raczej myślałem o tym, że będę prawnikiem, urzędnikiem, kimś w tym rodzaju. To było moje marzenie. A, a, to, a to, tak jak mówiłem przed chwilą, stało się to zupełnie przypadkowo. I m, muszę powiedzieć, że na początku nie... Nie, nie czułem w sobie jakiegoś takiego talentu do, do tego, mało tego też moje otoczenie jakoś nie znajdowało tego talentu we mnie i, i wiem to, bo, bo to zostało zwerbalizowane i usłyszałem to nawet, ale dużo pracowałem można powiedzieć, bardzo dużo pracowałem nad sobą. Gdzieś to w pewnym momencie mnie bardzo wciągnęło. Stało się to moją pasją i dzisiaj kabaret jest moją pracą, ale tak naprawdę jest bardziej moją pasją niż, niż moją pracą. Uwielbiam Oprócz tego, że jestem na estradzie i występuję i, i, i mam kontakt z widownią, taki żywy i mocny, to cały proces twórczy też sprawia mi ogromną radość, a, a już wielkie spełnienie daje to, kiedy wynik tego procesu twórczego wynosi się na scenę i, i to wszystko działa i pracuje i te zamierzenia, które się miało się realizują. I to, jest, to już jest dla mnie szczyt samorealizacji i dzięki temu myślę, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wykonuję pracę, którą kocham, która daje mi satysfakcję i daje mi spełnienie. Chyba trudno o coś, o coś lepszego w życiu zawodowym. No tak, to jest na pewno coś, kiedy człowiek może robić zawodowo to, co kocha, to jest jedna ze wspanialszych rzeczy. Pewnie jest tak, w każdej branży i w każdego człowieka jest tak, że jednak jest coś trudne ale może nie ma u Ciebie, czy jest coś trudne w byciu artystą ogólnie z wszystkim, co się z tym wiąże? Czy jest jakiś element, który jest dla Ciebie w tym trudny? Albo był może na początku trudny? Ja mogę powiedzieć o sobie. Nie, nie, nie chciałbym uogólniać, bo pewnie jak, jak u, to, u artystów czy u ludzi związanych ze sceną, pewnie u każdego ta ścieżka jakoś inaczej trochę przebiega. Każdy jest inaczej skonstruowany i, i psychicznie, i emocjonalnie. Moje bycie na, na scenie, na estradzie to zawsze był... Zawsze było przełamywanie barier. Pierwszego występu nie pamiętam. To był tak ogromny stres dla mnie, że, że nawet nie wiem, co robiłem tak naprawdę. Miałem jakiś tekst wyuczony, wyszedłem, powiedziałem go i to wszystko. I wiem, że tylko, tylko, tylko to wiem, że to zrobiłem. Nic więcej nie pamiętam z tego występu. Później tej pamięci było coraz więcej, ta świadomość przychodziła z czasem, a, a dzisiaj jestem w stanie rozmawiać z widzem w trakcie występu i jestem w stanie go później rozpoznać i wiedzieć, o czym rozmawialiśmy. Tak, tak po prostu, bo, bo jest to szczera i niemalże prywatna rozmowa. Bardzo często tylko, że w bardzo oficjalnych warunkach, bo jest to występ kabaretu na przykład, czy też estradowy. Więc przełamywanie barier. I w wielu dziedzin, wielu, w wielu momentach musiałem te bariery przełamywać i jakoś tak się składało, że udawało mi się te bariery przełamywać. I czy, też, czy to była trema, czy to było niewyraźne mówienie, musiałem sobie z tym poradzić, czy też zapamiętywanie tekstu, którego trzeba było się nauczyć. A dzisiaj potrafię zapamiętać yy, ogromną ilość tekstów w bardzo krótkim czasie i wiele takich rzeczy jest, czy też kontakt z widzami, bo na początku człowiek jest, ja to rozumiem doskonale, że ktoś wychodzi, jest sparaliżowany tym, że, że jest duże audytorium, bo też kiedyś wychodziłem i widziałem, nie wiem, na początku 50 widzów i nie potrafiłem z siebie tak po ludzku normalnie słowa wycisnąć naturalnie. A dzisiaj to już nie ma znaczenia, czy jest tam 50 widzów, czy jest tam 1000, czy, czy 5000 widzów. Tak naprawdę gdzieś ta bariera została złamana i, i to jest... To jest jakiś tam sukces na pewno w tym. I, I wiele takich rzeczy jest, gdzie trzeba było rzucić się na to, pozwolić sobie parę razy przegrać po to, żeby jakąś lekcję z tego wynieść i potem zacząć robić to dobrze i tak jak należy, i żeby dawało satysfakcję. Pewnie jedną z takich barier był występ w telewizji. Zdecydowanie, tak. Pierwsze, pierwsze występy, zresztą ja akurat z tym miałem jakiś, jakiś problem przez dłuższy czas. No po prostu kamery mnie trochę paraliżowały, spinały, nie, nie radziłem sobie z tym, ale przyszedł taki moment, że przestały kompletnie mieć znaczenie i właściwie dzisiaj, jeśli jest kamera na widowni, to, to czy, czy na sali, czy jest telewizja, czy, to, to nie ma znaczenia. Ale to, to już doświadczenie też podpowiedziało, że najważniejszy jest widz, a nie kamera. Jeśli gram dla widza, to ta kamera przestaje mieć znaczenie. Ona po prostu rejestruje moją relację z widzem i, i to, co ja robię, a, a, a widz jest na pierwszym miejscu. No myślę, że to jest chyba dla każdego, kto występuje publicznie, takie ważne przejście od momentu, kiedy skupiam się na tym, jak, jak ja wypadnę, na moment, kiedy skupiam się, jestem tu, ponieważ mam coś do przekazania innym. Tak. To jest Okej, okay. ostatnimi czasy bardzo popularny jest stand-up. Czy ty też praktykujesz ten rodzaj sztuki scenicznej? Zamierzam to robić, szkole się w tym, obserwuję to. Mam wielu przyjaciół i, i tak mogę o tym powiedzieć, o nich powiedzieć. Rzadko używam słowa przyjaciel, ale mam przyjaciół, którzy zajmują się stand-upem. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ta forma zupełnie niedawno pojawiła się u nas w kraju. Do, dopiero się rozwija, nawet trudno powiedzieć, żeby dojrzewała, ona się rozwija. Myślę, że jest spora przyszłość przed tą formą yy, i myślę, że za jakiś czas będzie to forma, która być może będzie równoważna z kabaretem. Ona już powoli tak w, pojawia się dość mocno y, w życiu y, kulturalnym y, naszych widzów, bo ta no, nasza widownia gdzieś tam się pokrywa, chociaż y, rzeczywiście młodzież chętniej teraz y, y, bierze do siebie stand-up niż kabaret. No i, i tak jest takie zjawisko, natomiast samo, sam stand-up jest bardzo interesujący i, i zajmuję się nim w tej chwili. Nawet za, za parę dni będę Wspólnie z właściwie tak, Abelard Giza występuje, a ja będę przed nim na open, open mic'u mówił swojego bita, bo tak to się mówi. Aha. Czy takim supportem będziesz? Tak, będę różnie? supportem. Okay. A powiedz, powiedziałaś o stand-upach, a w jakie projekty obecnie, tak, my to nagrywamy? w marcu, 17 marca 2016, mówię, ponieważ to, to będzie na długie lata w internecie. Czym na tą chwilę się zajmujesz? W jakie projekty jesteś zaangażowany? Nie wiem, czy w ogóle tak można powiedzieć, projekty, tak? Ja to bardziej przenoszę z branży szkoleniowej. Projekt. Tak, tak można powiedzieć, bo to, to z reguły, to są już projekty, dlatego że to dość często jest roz, rozłożone w czasie i, i ma jakiś swój rytm, Najpierw jest idea, którą później się doprecyzowuje i, i, i później ta idea przechodzi po doprecyzowaniu, po jakiejś obróbce do fazy realizacji, najpierw na papierze, a później do, na, wchodzi na, na estradę y, czy na scenę. Y, nie wiem, czy, czy jestem w stanie wszystko wymienić, w czym w, Aktualnie biorę udział na pewno Kabaret Jurki, to jest, mój, to jest, mój, to jest moja, moja podstawowa działalność, główna działalność. Jestem autorem i współautorem tekstów w Kabarecie Jurki, jestem reżyserem w tym Kabarecie i aktorem jak najbardziej, co jest moją ulubioną rolą i funkcją w, w, na, w, moim, w naszym Kabarecie. Biorę również udział w grupie twórczej, w grupie literackiej, Janeczka, to jest z dwoma przyjaciółmi, z Januszem Pietruszką i z Michałem Zęknerem wspólnie piszemy teksty i do kabaretu Jurki i również do innych kabaretów, czy też projektów, które które chcą, żebyśmy dla nich pracowali, a coraz częściej się zdarza, że tak jest, więc mamy dość sporo pracy również na, na tutaj na, na niwie literackiej. W tej chwili biorę udział w przygotowaniach do, do sztuki teatralnej. Jest to teatr amatorski, ale taka dość ambitna sztuka traktująca o o związkach w dzisiejszych czasach i o odnajdywaniu się ludzi w związkach. I to jest jak najbardziej poważna sprawa, to, to nie jest już kabaret, to raczej będzie dramat, yy, czego też zawsze chciałem spróbować i robię to po raz pierwszy w życiu. i, i Na razie czuję po próbach, że, że to jest to, co mi się podoba i, i, i też chętnie yy, na te próby chodzę i, i to z, do tego się przygotowuję. Jest jeszcze kilka rzeczy, wspólnie z Kabaretem Hrabi, to też jest bardzo istotne i ważne w, w moim życiu w tej chwili. Mamy wspólny program z Kabaretem Hrabi, aktorem w płot, który przygotowywaliśmy przez też około roku. Premierę mieliśmy w styczniu 2015. I jeszcze jakiś czas na pewno ten program będziemy grali, on się cały czas rozwija, cały czas, cały czas się zmienia. Bardzo cieszy mnie to, że jestem że tak powiem w tym układzie twórczym dość aktywny, bo to też pozwala mi nabywać do, nowe doświadczenia i rozwijać się. Poza tym no, Kabaret Hrabi to jest świetny kabaret, świetni aktorzy z ogromnym doświadczeniem i, i to daje, oprócz tego, że wielkie pole do popisu na scenie, to jeszcze daje możliwość nauczenia się wielu bardzo cennych rzeczy. Stand-up. tak. Zacząłem się zajmować stand-upem, zacząłem przygotowywać swój program i myślę, że już niebawem ten program będzie gotowy i będę mógł go również zaprezentować widzom. No i jeszcze parę innych rzeczy. Jest taki projekt muzyczny, wspólnie z, właśnie z Michałem Zenknerem, z którym również robię, właśnie piszemy razem i z Markiem Litwinem, czyli z muzykiem z Kabaretu Jurki. Mamy projekt muzyczny, mamy przygotowanych kilkanaście piosenek, które już są powiedzmy wstępnie obrobione i przygotowane do tego, żeby, żeby je jakoś tam pokazać, czy też zaprezentować. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, czy to będzie forma tylko internetowa, czy też w formie koncertowej to zaprezentujemy, no ale, ale coś takiego istnieje i dzieje się. Pozostaje zostaje zapytać, śpisz? <grych> Mało. <czas> ma <grych> Mało. Takim Na pewno to, to spanie jest bardzo ważne i yy, przy tak intensywnej pracy wypoczynek jest bardzo istotny, żeby być cały czas świeżym i, i twórczym. Trzeba wypoczywać i to trzeba robić rozsądnie, natomiast ilość zajęć powoduje to, że mój kalendarz musi być bardzo dobrze zaplanowany i muszę mieć bardzo dobrze zorganizowany czas, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Oczywiście bardzo chętnie odchodzę od tego kalendarza, jeśli tylko mam możliwość, żeby dać sobie wolność i mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie na robienie nic, na tak zwane robienie nic, bo niestety za rzadko się nudzę. A, a doskonale też wiem, że nuda wyzwala bardzo duże pokłady kreatywności i kiedy człowiek się nudzi, to, to z dużym prawdopodobieństwem stworzy coś bardzo fajnego. Więc staram się też jak najczęściej, na ile to możliwe, nudzić, chociaż na co dzień pojęcie czasu wolnego właściwie nie istnieje. Okay. Dwie kwestie mi się nasunęły, kiedy Ty mówiłeś. Pierwsza jest taka, czy jeżeli gdzieś jesteś, nie wiem, na, na imprezie ktoś Cię zaprasza i załóżmy, że część ludzi Ciebie nie zna, to czy ludzie mają takie oczekiwania? Albo czasami może tak mówią wprost: Ej, powiedz coś śmiesznego, tak, zdarza się. Zdarza się, że no, mój wizerunek trochę może prowokować takie oczekiwania, i to jest naturalne i, i zrozumiałe. Ehm, Zdarza się, że ktoś wprost mówi, czy prosi, czy, czy nalega, żebym był śmieszny. Natomiast chyba trochę tak jest, że ja ze swojej natury tak nie jestem. Ja nie jestem jakąś duszą towarzystwa, nie, nie jestem wodzirejem na imprezach. Raczej to, co robię wynika z jakichś tam głębszych przemyśleń i, i właśnie z tego, że jestem trochę gdzieś tam zamknięty lekko w sobie, i, i, i gdzieś na podstawie tego życia wewnętrznego później te erupcje powiedzmy następują. Ale tak, zdarza się, zdarza się tak. Wtedy czasami jestem zmuszony powiedzieć, że nie jestem w pracy i, i, i temat się zamyka. Okej. Okay. A powiedziałeś też właśnie, bo mówiłeś też o dramacie, mówiłeś, że relacje poważniejsza sprawa. Czy są dla ciebie tematy, czy jest jakaś grupa tematów, które uważasz, że są zbyt poważne, żeby z nich żartować? Tak, są rzeczy, z których nie żartuję. Na pewno staram się unikać żartów, które dotykają kogoś bezpośrednio albo mogą komuś zrobić krzywdę yy, personalnie. Yy, to, to jest bar bardzo yy, no z tym tutaj trzeba bardzo uważać, bo rzeczywiście są ludzie, którzy, których funkcje, na przykład społeczne czy też polityczne. Yy, są takie, że oni sami się wystawiają na ocenę i na krytykę. Taka jest ich praca i każdy, kto z boku to ogląda albo kto, o, czy, kogo życie jest zależne od ich decyzji, ma prawo ich ocenić i ma prawo powiedzieć, co myśli. Natomiast jeśli ktoś jest po prostu chory albo yy, ma jakiś wielki problem albo tragedię, no to uważam, że to nie, niekoniecznie jest yy, niekoniecznie to jest temat do żartów. Na pewno religia czy generalnie religia, generalnie wiara ludzi niekoniecznie musi być tematem do żartów? Wiem, że to, to się. Wielu ludzi jakby nie ma z tym problemów, żeby żartować. Natomiast ja chętnie żartuję z, z tego, jak ludzie podchodzą do wiary. To tak, bo, bo płytka wiara, tak jak na, na przykład płytki katolicyzm, uważam, że nie jest dobrą rzeczą i nikomu nie pomaga, wręcz częściej szkodzi. Natomiast sama wiara to jest rzecz bardzo intymna, bardzo ważna dla wielu ludzi, bardzo osobista i staram się tego nie ruszać i nie dotykać. To jest, to jest ich osobista sprawa i, i wiary, wiary nie ruszam, religii nie ruszam. I to, i to nie mówię tylko o, o, o religii tak zwanej naszej, czyli o chrześcijaństwie, ale też yy, szanuję inne religie, na równi z, z, z religią chrześcijańską. No myślę, że, że to chyba, tak, to są takie główne założenia, z, okay. powiedzmy, z, z czego się nie śmieje. Uważam że, uważam, że można śmiać się ze wszystkiego, pod warunkiem, że nie robi się komuś krzywdy. Okej, okay, dzięki. Powiedz, troch, troszkę już o tym wspomniałeś, to wspomniałeś, że sen jest ważny, ale w jaki sposób jeszcze się relaksujesz? Jakie masz formy, w których odpoczywasz? Gram namiętnie właściwie chyba już trochę wyczynowo w tenisa i to jest kolejny, kolejny punkt w moim kalendarzu, który muszę jakoś tam realizować i upychać, chociaż muszę powiedzieć, że tenis jest jednym z ważniejszych punktów, z ważniejszych punktów w moim kalendarzu, dlatego że no to jest sport. I to pozwala mi utrzymywać moje ciało w odpowiedniej kondycji, również psychikę, ponieważ no, kiedy się ruszam, znowu się wydzielają endorfiny, to, to powoduje, że, że czuję się lepiej, że, że jestem trochę szczęśliwszy, nawet kiedy jestem dość mocno spracowany. To też pozwala moje ciało właśnie w formie utrzymywać która jest niezbędna do tego, żeby później wyjść na scenę na przykład i przez 3-4 godziny nierzadko dziennie mm, występować, y, co wymaga kondycji. I y, y, y, No i cóż, no, wolę wydawać dzisiaj na tenis niż kiedyś na tabletki, więc, <laughs> więc tenis to jest taka, taka forma odpoczynku. Y, y, staram się też podróżować. To jest moja namiętność, w podróże, poznawać inne, inne kultury, inne, zupełnie odmienne od naszych miejsca, bo to też jest inspirujące i też daje trochę wytrącenie z tej naszej rzeczywistości, z tego naszego biegu, z tego pędu, który jest naturalny dla dzisiejszej naszej cywilizacji, ale jeśli by o, o tym chciało się mówić o tym naszym biegu, to trzeba jednak na to z boku spojrzeć, a z boku można spojrzeć tylko wtedy, kiedy człowiek się zatrzyma i, i z zupełnie innego punktu na to spojrzy. Więc te wyjazdy też mają taką funkcję wypoczynkową i też no, pozwalają się dystansować do tego, co, co się dzieje w moim życiu i w, i w moim otoczeniu i, i w naszej rzeczywistości. I, no i sen. Sen jest istotny i tego snu niestety naj, najczęściej brakuje, bo wszyscy pewnie wiedzą, jak jest coś do zrobienia, to czasami nie można zasnąć, dopóki się tego nie zrobi. Uh -huh. <śmiech> Więc tak to mniej więcej wygląda. A powiedz o czerpaniu inspiracji. Mówiłeś o nudzie, że okej, okay, jeżeli jest dobrze, że się ponudzi, bo się czerpi inspirację. Czy, skąd ty czerpisz inspirację? Czy czerpisz ją z samotnych przemyśleń? z lektury, z rozmów, czy po prostu idziesz ulicą, zobaczysz jakąś sytuację i mówisz, a, super, to będzie, to będzie chodzi o inspirację, którą do kabaretów, tak? Ja wykonuję, wykonuję pracę, która jest dość specyficzna, dlatego, że ja właściwie w pracy jestem cały czas, bo to jest praca twórcza, ja pracuję głową, ja, u mnie w głowie ciągle coś się mieli, coś się przewraca, coś się przerzuca i <śmiech> przepraszam, ja muszę być otwarty na inspirację non-stop. Ja, ja wychodzę z domu i jeśli zauważę coś ciekawego, no to, to muszę się umieć na tym skupić. To jest, to, to jest taki rodzaj odruchu już trochę wypracowany przez, przez, przez długie lata. Odruchowe dostrzeganie rzeczy, które są ciekawe, które są inspirujące. Rozmowa z kimś ciekawym. Yy, ro, yy, o, oglądanie ciekawych miejsc, o, obserwowanie ciekawych sytuacji. Oczywiście telewizja jest inspiracją, oczywiście książki są inspiracją. Yy, wszystko właściwie może być inspiracją, więc to jest... Tutaj trzeba być po prostu uważnym. Mhm. I, i, I tak... Że, że na pewno rzeczywistość dużo inspiracji ze sobą niesie, otaczająca. To jest... Zresztą rodzina jest moim ulubionym tematem do do opracowywania, do, do obrabiania, ponieważ uważam, że wszystko w rodzinie się zaczyna i na rodzinie wszystko się kończy i w rodzinie ogniskuje się, ogniskuje się całe życie społeczne tak naprawdę w tych pojedynczych, małych jednostkach, tych małych gospodarstwach, tych małych, nie wiem jak to nazwać, firmach i związkach emocjonalnych, uczuciowych. Tam się wszystko ogniskuje, bo nad nami toczy się wielka polityka, ale to koniec końców gdzieś schodzi do rodziny i tam, tam się kończy. Okej, okay. A powiedz spadkobiercy, wrócę do tego, ponieważ to, to, był, to, był, to jest po prostu coś, co nas... Co nas zafascynowało? Twoja gra w spadkobiercach, to był początek takiej naszej fascynacji, to naszej, mówię, w znaczeniu mojej żony. I powiedz, jakie masz takie... Rozmawialiśmy tam jakiś czas temu, jak się widzieliśmy opowiadałeś właśnie o całym klimacie, który był przy spadkobiercach, chciałbym, żebyś oddał ten klimat, ale też żebyś powiedział, czy były jakieś takie momenty szczególne w czasie te, kręcenia tego serialu? Muszę powiedzieć, że niestety oddać tego klimatu się nie da, bo to jest kwestia przeżycia czegoś i bycia w tym. Ja nie potrafię opowiadać o takich rzeczach. Wiem, że są ludzie, którzy są tak elokwentni i tak potrafią malować słowem, jak na przykład Artur Andrus, który został jakiś czas temu mistrzem słowa polskiego więc pewnie on by potrafił ja nie potrafię, ja mogę opowiedzieć tak jak ja potrafię przede wszystkim to jest ogromna satysfakcja, to jest przepiękne doświadczenie przebywać z takimi ludźmi jak ta ekipa, z którymi kręcimy spadkobierców, bo to jest uważam, po pierwsze chyba czołówka nie chyba, to na pewno jest czołówka kabaretu polskiego tam jest Robert Górski, tam jest Marcin Wójcik tam jest Michał Wójcik, Artur Andrus Marysia Czubaszek Aśka Kołaczkowska wielka Aśka Kołaczkowska Piotrek Bałtroczyk Wojtek Tremiszewski Marek Grabie Marylka Litwin-Sobańska Jasiu Rewers no i, i, i moja skromna osoba też gdzieś tam się znalazła w tym, tym zacnym towarzystwie i przede wszystkim samo bycie w takim towarzystwie jest wielką przygodą ponieważ to są ludzie którzy m, oprócz tego, że postrzegają jako świat, to jeszcze komentują ten świat. I to jest, to jest niesamowite, jak, jak czasami się usiądzie i, i się rozmawia o różnych wydarzeniach, oczywiście o, i, i społecznych, i politycznych, i, i, i o wszystkim właściwie rozmawiamy, bo, bo to, to jest bardzo otwarte grono. E, oprócz tego to są e, bardzo dobrzy ludzie, po prostu dobrzy. Pewnie każdy spotyka na swojej drodze takich, takich ludzi, o których może powiedzieć, że to są dobrzy ludzie i będzie wiedział, o czym mówię. Są, to są skromni ludzie, to są uczciwi ludzie. I, i, I oprócz tego jeszcze wychodzimy razem na scenę i robimy coś, co daje ogromną satysfakcję. Przede wszystkim jest to improwizacja. To jest... no... Właśnie, improwizacje można porównać do tego arbuza schłodzonego w lecie, improwizacje z tymi ludźmi. Czy coś szczególnego pamiętam z tych spotkań? Oczywiście mam w głowie jakieś takie pojedyncze obrazy, które wydarzyły się pomiędzy nami na, w trakcie realizacji Spadkobierców, szczególnie tych wersji telewizyjnych, bo ich było najwięcej, bo Spadkobiercy są również grani na festiwalach kabaretowych, jako no nie są nagrywani po prostu, tylko dla publiczności. Najwięcej się jednak odcinków wydarzyło w telewizji, i było wiele malowniczych i kolorowych momentów, i bardzo śmiesznych, między innymi, właśnie pojedynek poetów gdzie z Robertem Górskim mierzyliśmy się i, i, i była to niesamowita zabawa i, i to, to była dzika rozkosz to, to bycie w tej sytuacji ale i było niszczenie scenografii i było zjadanie mandarynek w jakichś przedziwnych okolicznościach tak naprawdę sam klimat i samo bycie w tej sytuacji jest czymś niezwykłym i czymś fascynującym i czymś nie do opisania i, I tak naprawdę pamiętam to jako, jako taki ogół, jako, jako wielkie zdarzenie, wielką przygodę. I, I myślę, że jedną z większych i ważniejszych rzeczy w moim życiu. Na no, pewno jeszcze taki wiele rzeczy będzie, ale to, co mówi Wojtek, pewnych, że, pewne rzeczy trzeba przeżyć. Tak? Trudno jest komuś opisać smak czegoś, jeżeli on tego nie jadł. No i właśnie, gdyby ktoś pomyślał sobie, kurczę, chcę zobaczyć na żywo Wojtka, to gdzie możesz się dowiedzieć? Gdzie są informacje o Tobie, o tym, co robisz, kiedy masz występy? Dzisiaj naj, najłatwiej oczywiście na Facebooku to wszystko znaleźć, bo to jest podstawowe w tej chwili forum komunikacji, więc Facebook, Jurki, kabaret Jurki na Facebooku. Jeśli się wpisze w wyszukiwarkę, to na pewno natychmiast pojawi się nasza strona. Oczywiście mamy też swoją stronę internetową jurki.com.pl, zapraszamy. Tam, tam znajdziecie nasze podstawowe informacje o nas i, i o mnie, i o moich kolegach, i, i o wszystkim, czym się zajmujemy. No i, i, i można gdzieś tam nas w mediach jeszcze znaleźć. Oczywiście YouTube. Zapraszam, jest spora kolekcja naszych skeczy. I, i nie tylko sketchy, bo również filmików, w których i ja, i kabaret Jurki występował, więc zapraszam, polecam szczególnie filmiki wytwórni Ajoj bardzo, to była bardzo ciekawa działalność, wytwórnia Ajoj już zakończyła swoje działanie ale został całkiem pokaźny spadek po tej wytwórni w postaci i dziwnych, i śmiesznych i szalonych filmików również dużych produkcji w których zdarzyło mi się i zagrać i być kierownikiem produkcji i, i kim, jakąś tam jeszcze rolę pełnić więc na pewno w, na YouTubie na Facebooku i na stronie internetowej jurki.pl znajdziecie informacje o mnie i o moim zespole. Właśnie, ja osobiście zachęcam do tego, jeżeli zobaczysz i to Cię rozśmieszy, to naprawdę jest sens pójść i zobaczyć nawet to samo na żywo. To jest za każdym razem coś innego, inny przekaz, inna publiczność, inny klimat. My teraz przechodzimy do części drugiej. Wszystkim słuchaczom, którzy do tej pory wysłuchali, dzięki. Część druga, będziesz miał link pewnie pod audycją do drugiej części. A jeżeli nie, jeżeli to gdzieś ktoś Ci zgrał i teraz nie wiesz gdzie znaleźć część drugą, to wejdź na andrzejburzyński.pl, w dziale y, biznes są wywiady. Tak? Jest taki dział wywiady i tam w wywiadach znajdziesz właśnie. A o czym będziemy mówić w części drugiej? Będziemy mówić o biznesie. W jaki sposób bycie artystą scenicznym, kabaryciarzem y, przynosi się na zyski? Na czym taki człowiek zarabia? Być może powiemy ile zarabia, ale raczej nie. Ale będziemy mówić o, o modelu biznesowym, co myślę, że dla części słuchaczy związanych z przedsiębiorczością będzie ciekawe same w sobie. Dobra Wojtek, dzięki za pierwszą część. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do zobaczenia.